Do naszej redakcji napisał rolnik, który mówi, mam na moich gruntach kilka oczek wodnych, więcej z nich kłopotu niż pożytku, ale... Mówi, że słyszał, że w nowej wspólnej polityce rolnej w zaźlenieniu jest jakiś sposób, żeby z tych oczek wodnych on miał pożytek. Czy to prawda? Czy te oczka wodne są skazane na to, aby być już tylko przeszkodą dla rolnika? O tym rozmawiam z Piotrem Turowskim, zastępcą kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ostrudzie. Oczka wodne, które znajdują się na gruntach ornych, i to jest istotne, te, które znajdują się na gruntach ornych, Pewnie, że są jakąś przeszkodą w użytkowaniu. Natomiast jaki pożytek z nich może być? Jeżeli chodzi o płatność na zazielenianie, i spełnienie, spełnienie norm czy trzech praktyk, które trzeba wypełnić, aby otrzymać tą płatność, jedną z tych praktyk jest przeznaczenie gruntów, 5% gruntów na tereny proekologiczne. Dotyczy to tych rolników, którzy mają powyżej 15 hektarów tych gruntów ornych w swoim gospodarstwie. I teraz każde takie oczko wodne do 10 arów, niestety tam jest określona powierzchnia maksymalna, ale wszystkie oczka do 10 arów będą wliczane jako teren proekologiczny. Traktując tutaj współczynniki ważenia i, i tabele, które, które są przelicznikiem, który, który będzie istotny dla, dla, dla na przykład tego pana, który zgłaszał ten problem, jest taki, że, że każdy, każdy metr kwadratowy tego oczka to jest półtora metra kwadratowego yy, tego terenu proekologicznego. Czyli to tak jakby promuje te oczka w stosunku do terenu proekologicznego nie będącego wodą. Tak, tak, w tym momencie tak, bo każde takie 10-arowe oczko to już jest 15 arów tak naprawdę terenu proekologicznego, który dane gospodarstwo musi wykazać. Czyli jest to kwestia nie tego, że można skorzystać, wziąć dopłatę za oczko, tylko jest to w ten sposób korzyść, że to oczko pomaga spełnić te warunki, które zostały już postawione w ramach ogólnych dopłat i wymogu greeningu. Oczywiście, jeżeli chodzi o ten greening, o płatności na zazielenianie, płacone w wysokości około 70 do 74 euro za hektar, no, należy spełnić te, te wszystkie wymogi. Czyli m.in. przeznaczyć te 5% gruntów na tereny proekologiczne. Czyli ten staw tak naprawdę będzie w pewnym sensie, jako jeden z elementów tych elementów jest więcej, ale ten staw czy oczkowodne, bo tak, tak, tak rzeczywiście to nazywamy, to oczkowodne będzie promowało go do otrzymania tej płatności. Więc w pewnym sensie pomaga. U... Zyskaniu tych płatności. Odnoszę wrażenie, że tutaj u Was na Warmii i Mazurach, podobnie jak u nas na Pomorzu na Kaszubach, gdzie jest dużo wód, to o takie oczka wodne będzie rolnikowi bardzo łatwo. Czy macie takie szacunki? Jak wielu rolników w ten sposób będzie chciało tutaj zaspokoić unijny wymóg zazielenienia? Szacunków takich nie prowadzimy, ile tych oczek wodnych na terenie jest. Natomiast takie oczka wodne w materiałach graficznych przekazywanych wraz z wnioskiem spersonalizowanym do rolnika już będą zaznaczane. Każdy rolnik, który otrzyma wniosek spersonalizowany, a otrzyma taki wniosek każdy, kto w 2014 roku ubiegał się o płatności, otrzyma na tym materiale graficznym. Jeżeli na swojej działce, którejkolwiek tam wyrysowanej na ortofotomapie będzie miał taką, takie oczko wodne, będzie ono oznaczone i na legendzie odpowiednio opisane, że to jest oczko wodne, pod kwalifikujące się pod EFA, bo, bo takim skrótem już teraz operujemy, że te tereny proekologiczne to są tereny EFA.